Spadł, no i potem z znów poszedł, no więc po co? Widzę, że nie ciągnie. Co nie ciągnie? No ciągnie, bo nie ciągną, ale zeparowałem. Będziesz miał taki bajzel, bo ja zaraz się za ciebie wezmę, zobacz co się dzieje. Przecież to już dawno, zobacz to za każdym razem mangleta on będzie leżał na Nie chcę. A no, nie wiesz, jest Nie, nie, nie. Jednocześnie nową mogiłą stało się dostępne. Ze spluchnionej ziemi sterczały ludzkie ramiona o dłoniach kurczowo ze zeszłorocznej trawy na grudach ziemi. Egzekucje odbywały się publicznie, lecz wobec takich świadków, których widok zakopywanych żywcem ludzi radował. Dopiero później historycy i pamiętnikarze stron obu z jednakową zgrozą i zawstydzeniem zaświadczyli o prawdzie. Do Wielkiej Wojny wandejskiej 1793 roku. Należy teraz wsłuchać się w pierwsze akordy finału, z wiosny przenieść się od razu w późną jesień. 16 listopada, już w nocy, zbudzono nagle 90 niezaprzysiężonych księży, od miesiąca blisko więzionych pod pokładem brygu Sława zakotwiczonego przy brzegu Loary w Nantes. Przyprowadzeni niezwłocznie na stojący obok Galar, powiązani parami, zostali znowu zepchnięci na spód statku, który wspomniana Sława wycholowała w ciemnościach na środek rzeki w kierunku jej ujścia. Do obu burd barki przysunęły się czuna, Młoty huknęły w pokrywy zawczasu przygotowanych luk. Reszty dopełniła woda, drągi, wiosła i osęki eskorty. Taki przebieg miała pierwsza masowa egzekucja przez utopienie. Ostatnia odbyła się 31 stycznia 1794 roku. Wszystkie razem pochłonąć miały około pięciu tysięcy ofiar w jednym z pławień zginęły same dzieci w liczbie 400 w innym 300 kobiet przed wepchnięciem pod pokład starannie obnażonych przez wartowników doświadczenie skłoniło wykonawców do stosowania ulepszeń technicznych zabezpieczono luki tak aby uniemożliwić wypływanie ciał spuszczonego na dno galaru Loara wyrzucała je bowiem na suszę Przypływ pobliskiego oceanu pchał pod prąd. Z pierwszego topienia uratował się zresztą pewien ksiądz, który cudem jakimś odwiązał się od towarzysza i dopłynął do brzegu, gdzie ocalili go rybacy. Ostatecznie zrezygnowano z zachowania tajemnicy. Przyszło wydać urzędowy zakaz picia wody z zakażonej rzeki. Władze zaś centralne w Paryżu otrzymywały takie na przykład raporty. 58 osobników Rozpoznanych jako oporni księża Przybyło z Angers Do Nantes Zostali natychmiast zamknięci Na statku i ostatniej nocy Utopieni Cóż za rewolucyjny Potok z tej loary Quel torrent Topienie nie było oczywiście Jedynym sposobem Pozbywania się ludzi uważanych za szkodliwych A więc zbytecznych Zachował się oryginalny dokument, pismo prokuratora z do komitetu wykonawczego. Nadawca stwierdzał, że gilotyna wygląda zniechęcająco, nie można dalej dopuszczać, by krew była tak bardzo widoczna na pomoście. Należy więc szafot i samą gilotynę pomalować na czerwono, pod szafotem zaś umieścić warstwę piasku grubą na stopę lub dwie. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia ukazało się rozporządzenie o iluminacji domów na cześć pewnej wygranej bitwy. Na zajutrz zgilotynowano 70 ludzi za nieposłuszeństwo. 17 października bitwa pod Szole początkowo pomyślna dla powstańców, zakończyła się ich ciężką klęską. Fanatyzm nie sprostał jednak umiejętnościom regularnych żołnierzy, Marceau i Klebera. W krytycznym momencie przed frontem dywizji tego ostatniego pokazał się uciekający w panice komisarz polityczny, członek konwencji, Jan Chrzciciel Carrier. Żołnierze, rozstąpcie się! Krzyknął do swoich ludzi Kleber. Przepuśćcie obywatela, reprezentanta na tyły! On będzie zabijać po bitwie. Fatalną godzinę powiedział nieulękły alzatczyk. Karier został wkrótce komisarzem północnym w Nant, lekko powyżej naszkicowane okrucieństwa był jego dziełem. Trudno rozstrzygnąć czy ma słuszność Jakub Barosz, któremu zawdzięczamy wiele spośród podanych tutaj wiadomości. Twierdzi on że sady z obozów koncentracyjnych II wojny światowej nie przekroczył miar nantejskich. Miasto liczyło wówczas około 100 tysięcy ludzi. Terror pochłonął w nim podobno 13 tysięcy ofiar. Byli wśród nich mieszkańcy Nant i okolicy, jeńcy wandejscy, podejrzani rozmaitego pochodzenia, stanu i wieku. Wiele sprowadzonych do Loary kobiet oddawało swe dzieci przechodniom, wpychało je w milczący tłum widzów. Urzędowe rozporządzenie nakazało niewcześnie litościwym pod groźbą kary śmierci niezwłocznie odprowadzić bandy cięta do przepełnionych więzień, gdzie ludzie marli masowo. Brakowało żywności, opału, opieki lekarskiej. Karie. Zaczął od zorganizowania Komitetu Wykonawczego Straży, zapewniającej jemu osobiście zupełne bezpieczeństwo i oddziału egzekucyjnego, zwanego Kompanią Marata. Zabezpieczył się ponadto w ten sposób, że starał się niczego nie podpisywać. Stosował wiekuiście żywotną metodę spychania odpowiedzialności na bezpośrednich wykonawców. Dzięki tej przezorności nawet po odwołaniu do Paryża długo chodził cały i zdrów. Dopiero w grudniu 1794 roku w pięć miesięcy prawie po przewrocie dziewiątego Termidora został skazany i ścięty. Wydała go Trybunałowi Konwencja Narodowa, czyli jego właśnie koledzy, ludzie także odpowiedzialni za krew. Gdy kariera zimno, Cynicznie szalał w Nantes, Bara, Fouché, Talien, Fréron Masakrowali inne miasta francuskie: Toulon, Marsylię, Lyon. Żaden z tych mężów nie przypłacił swych postępków głową, niektórych spośród nich czekały nawet piękne kariery na nowej fali historii. Po stronie republikańskiej generałowie Marso i Osz zachowywali się po ludzku. Walczyli bardzo mężnie, wstronili od okrucieństw. Los chciał, że żaden z tych młodych wojskowych nie doczekał XIX stulecia. Pierwszy zmarł z ran, drugi od zarazy. W bitwie pod Szele został śmiertelnie ranny, Jeden z najzdolniejszych dowódców wandyjskich, Arti de Bonchamp, konając w Saint-Floren, wymógł na towarzyszach broni przyrzeczenie uwolnienia czterech tysięcy jeńców przeznaczonych na stracenie. Komitet Ocalenia Publicznego dowiedział się o tym wkrótce z listu swego komisarza. Ci podli wrogowie narodu oszczędzili przeszło cztery tysiące naszych to fakt wiem o tym od wielu spośród nich niektórzy dali się wzruszyć temu dowodowi nieprawdopodobnej hipokryzji przemawiałem do nich i zrozumieli wkrótce że nie powinni być bandytom wdzięczni ponieważ jednak naród nie stoi jeszcze na wysokości naszych uczuć patriotycznych Postąpicie rozsądnie, nie mówiąc nikomu ani słowa o podobnej niewłaściwości. Ludzie wolni przyjmują życie z rąk niewolników. To nie po rewolucyjnemu. Trzeba zatem utopić w zapomnieniu ten pożałowania godny wypadek. Nie mówcie o nim nawet w konwencji. Bandyci nie mają czasu pisać ani wydawać dzienników. Raport ten opracował Merlin Thionville, który odznaczywszy się niemało w terrorze czerwonym wziął czynny udział i w białym, o parę zaledwie lat późniejszym. Od stu kilkudziesięciu lat trwa spór o odpowiedzialność uczestniczenia w nim nawet beletrystyka Wiktora i Go. Miewała zwolenników i prymitywna metoda przemilczania zbrodni popełnionych przez obóz miły sercu piszącego, lecz nigdy nie stanowiła ona reguły. Namiętny republikanin Louis Blanc nie kryje, że straszny wrzesień paryski 1792 roku wyprzedził w czasie okropności z masze kul, szuka dla niej jedynie okoliczności łagodzących. Nigdy nie obali się niezbitymi argumentami tezy, że Sushi i Franciszek Szaret de la Contrie srożyliby się mniej, gdyby na własne oczy nie oglądali krwi nader szczodrze rozlewanej w stolicy. Pewne doświadczenia historii najnowszej zdają się bowiem świadczyć, że wystarczy drogę pokazać, a naśladowcy zaraz się znajdą. Za głównego winowajcę uznawać trzeba tego, kto dokonał wynalazku kto odkrył, że można powrócić do sposobów już z pozoru zupełnie przezwyciężonych przez postęp kultury. W XIII wieku, w dobie krucjat przeciwko Albigensom, profilaktyczne i masowe wytępianie ludzi podejrzanych o ewentualną skłonność do nieprawomyślności stanowiło raczej regułę. Szymon de Montfort twierdził podobno, że zadanie jego polega na dostarczeniu jak największej ilości dusz przed Sąd Najwyższego, gdzie już rozdzielą winnych od niewinnych. Tym zaś ostatnim żadna krzywda nie może się stać w zaświatach. Później dokonano jednak pewnych moralnych oraz intelektualnych zdobyczy, które zdawały się zabezpieczać cywilizowane społeczeństwa przed zmartwychwstaniem tego rodzaju poglądów. W szczególności we Francji właśnie wziął górę prąd umysłowy zwany racjonalizmem, oświeceniem. Wydano encyklopedię, napisano księgi o duchu praw, kandyda, umowę społeczną i wiele innych. Zapewne w imię zawartych w tych dziełach ideałów Jan Chrzciciel Carrier zalecał swym przełożonym zatruwanie wód wandyjskich arszenikiem. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej zaczęły się ukazywać literackie wypowiedzi ludzi udręczonych. Cały dorobek kultury od czasów Homera i siedmiu mędrców greckich pisano nie zabezpieczył nas przed dolą niewolników w kamieniołomach. Ból i gorycz autorów takich twierdzeń zasługują na najwyższy szacunek. Wolno jednak pozostać wyznawcą przekonania, że ta bezsilna, jakoby kultura coś niecoś jednak ludziom pomogła. Sposoby postępowania, które w czasach wojny peloponeskiej stanowiły regułę, w nowszej dobie historii zdarzają się już tylko jako wyjątek. Marmurowe miasta rzymskie zamieszkiwała znaczna ilość ludzi, co zeznawać przed sądem mogli nie inaczej niż na torturach. Wtedy nie oburzało to najbardziej nawet subtelnych poetów lecz próżno przeczyć aż za dobrze stwierdzonym faktom. Nawroty barbarzyństwa, działanie wbrew dorobkowi kultury są możliwe. Przyderstwa mało pomogą, nihilizm pewnie jeszcze mniej. Wydaje się, że ratunek przed regresami polega na zabiegu z pozoru prostym, lecz jakże trudnym do urzeczywistnienia. Porządek polityczny Powinien zabezpieczać społeczeństwa przed ludźmi, którzy za dużo wiedzą na pewno. Przekonanie, że się posiadło absolutną prawdę, pokusa wyregulowania raz na zawsze zgrzytliwego mechanizmu historii, musi skłaniać do sięgania pośrodki skrajnie radykalne, rozgrzeszać z ich użycia. Pełna, niczym nieograniczona władza jest głównym warunkiem spełnienia celu. Kto raz zdobył, temu już łatwo zdecydować się na niezbędną w przekonaniu posiadacza prawdy operację usunięcia wszystkiego, co zawadza zbawiennej, wszystko wyjaśniającej, niezawodnej ideologii. Oczyszczenie pola polegać musi przede wszystkim na unieszkodliwieniu ludzi nieprzekonanych lub podejrzanych o skłonność do dziedziczenia niewłaściwego bagażu. Tak oto w czasie nieraz zastraszająco krótkim przemierza się w tył drogę stuleci. Powraca do przebranej w bardziej nowoczesny kostium postawy Szymona de Montfort. Różnica polega na tym, że średniowieczny baron uważał zapewne swe postępowanie za rzecz zwyczajną, powszednią. Jego duchowi spadkowiercy skłonni są głosić teorię stanu wyjątkowego. Nawet Himmler w ten właśnie sposób umacniał na duchu wykonawców programu oczyszczenia Europy z mniej wartościowych elementów. Trzeba z zaciśniętymi zębami przejść przez to, ofiarnie dokonać operacji otwierającej przyszłym pokoleniom wrota błogostanu. Historia poucza jednak, że żaden z tych na krótką, rzekomą metę obliczonych stanów wyjątkowych samoczynnie się jakoś nie zakończył. Zawsze potrzebna była w tej mierze pomoc ze strony ludzi inaczej myślących, takich czy innych heretyków. Wśród powszechnego zdziczenia, Osz i Marceau umieli zachować się przyzwoicie, w Nand niektórzy przedstawiciele miejscowych władz republikańskich protestowali przeciwko bestialstwu Kariera. Wszyscy oni pozostali więc posłuszni zasadom humanitaryzmu, w których ich wychowano. Debanchamp dochował wierności etyce chrześcijańskiej i feudalnym prawidłom honoru, skoro wybłagał życie dla bezbronnych już wrogów. Nawet w dobie stanu wyjątkowego Milknie niecały jednak dorobek kultury. Sceptycyzm potrzeptuje, że za krótko trwało wszystko we Francji. Humanitarne nawyki nie zdążyły wymrzeć. W kilka dni po zdobyciu Bastylii w okolicach Paryża zatrzymano dwóch wyższych urzędników królewskich. Ludwika Berthier de Savigny oraz jego teścia Józefa Franciszka Foulon. Głowę młodszego obnoszono na pice ulicami stolicy, starszego powieszono na latarni, zatkawszy mu poprzednio ustasianem, ponieważ miał jakoby to powiedzieć, że wspomniana substancja nadaje się na pokarm dla głodnego motłochu. Na wieści o tej zbrodni w zgromadzeniu konstytucyjnym zapanowała konsternacja. Odczynił urok Antoni Barnaw, rzuciwszy słowa – które przeszły do historii. Cóż, panowie, czyż ta krew była znowu tak czysta? W niedalekiej przyszłości Barnaf miał się starać o przyhamowanie niebezpiecznych konwulsji, rewolucji oraz o stabilizację jej zdobyczy ustrojowych. Przeciwnicy nie poprzestali na unicestwieniu tych zamierzeń. Uznali ponadto krew ich autora za płyn mętny, nadający się jedynie do rozlania. 29 października 1793 roku Barnaf żyć przestał. Stracono go na gilotynie. Lekko rzucony frazes parlamentarny oznaczał to, co zaczęto ostatnio nazywać zarażeniem śmiercią. Droga została wskazana. I to już nie przez zbirów najętych za pieniądze Filipa Orleańskiego, ani przez anonimów z przedmieścia, lecz przez prawodawcę. Barnaw z góry rozgrzeszył poniekąd zarówno własnych sędziów, jak i ciemnego oficjalistę z Wandei, który okrucieństwami, pławieniem się w rozkoszach władzy absolutnej mógł rekompensować poniżenia, jakich doznawał, służąc poprzednio u dziedzica. Wziął na siebie poważną część odpowiedzialności za zbrodnię obydwu terrorów, czerwonego i białego. W niepełne dwa miesiące dopiero po sukcesie parlamentarnym Antoniego Barnaw, Jean-Paul Marat zaczął wydawać pismo L'Ami du Peuple*, propagujące metody gwałtowne. Każdy człowiek ma prawo rozpatrywania historii w świetle doświadczeń tej epoki, w której jemu samemu przyszło żyć. Takie postępowanie jest zresztą regułą jednak nie wszyscy lubią się do niej przyznawać, bo pozowanie bardziej nieraz popłaca niż szczerość. Dzisiejszy czy miniony świat oglądać można tylko przez swoje własne okulary. Niewesołe zaiste dzieje XX stulecia każą ze szczególną, większą niż dawniej uwagą, badać problem odpowiedzialności za wskazanie drogi wstecz. Na samym początku I wojny światowej pewne wydarzenia wywołały wielkie oburzenie opinii publicznej. Zachowanie się wojsk niemieckich w Belgii i we wschodniej Francji, spalenie kalisza w Polsce zostały powszechnie potępione jako objawy barbarzyństwa godnego hunów. We wszystkich tych wypadkach sprawcy oskarżali ludność cywilną, ofiary represji, o rzecz sprzeczną z prawami wojny, czyli o działanie z bronią w ręku. ostrzelanie do wkraczających oddziałów, mówiąc najprościej. Popełniono niewątpliwą zbrodnię, jeśli zarzuty były niesłuszne lub jeżeli represje spotkały osoby niewinne. W każdym bądź razie chodziło o konkretne oskarżenie. Od pierwszych dni II wojny światowej Zaczęto stosować metody masowego tępienia i deportowania ludności okupowanych terenów uznanej za zazawadzającą na scenie historii. Metodyczna, starannie obmyślona eksterminacja mówiących innym niż okupant językiem i niewyznających jego poglądu na świat to coś gatunkowo odmiennego od żołdackiej brutalności. Istnieje paląca potrzeba opracowania i wydania chronologii europejskiego okrucieństwa w stuleciu XX. Przejrzyste uporządkowanie kolejności wydarzeń pozwoli na lepsze zrozumienie wielu spraw z pozoru zagadkowych. To prawda, że nie zawsze konkretny fakt wynika z bezpośrednio poprzedzającego. Ostrożność w sformułowaniu sądów jest wskazana. Nie ma jednak historii, bez zegara. Tablice chronologiczne potrzebne są nie tylko w szkołach. Pomiędzy rokiem 1914 a 1939 zakiełkować musiały zasadnicze zmiany w świecie pojęć moralnych Europejczyków. Kto i kiedy w tym czasie na nowo odkrył metodę profilaktycznego tępienia? Już nie przeciwników, tylko lecz i ewentualnych kandydatów na tę godność. Kto pierwszy zaczął zarażać śmiercią? Odpowiedzi na te pytania są chyba niezbędne i potrzebne takim, co chcą znać nie propagandowe fikcje, lecz prawdę. Uważni obserwatorzy zawczasu dostrzegli, w jakim kierunku zaczyna zakręcać historia – Roman Dmowski zmarł w styczniu 1939 roku. Zdążył jednak ostrzec czytelników swych dzieł, że w zbliżającej się wojnie chodzić będzie nie o to, kto przegra, lecz o to, kto zostanie wytępiony. Europejczycy, którzy w koloniach zawsze postępowali okrutnie, na własnym kontynencie doszli jednak do norm zasługujących na zawiść. XIX stulecie było epoką nigdy przedtem ani potem niebywałego komfortu moralnego także. Oskarżona o absolutne zacofanie Rosja carska postawiła swe sądownictwo na poziomie niebotycznym. Wolno było mieć nadzieję, że te zdobycze nadadzą się z czasem na eksport, tak jak się nadały kolejnictwo, antyseptyka, budownictwo miejskie, kanalizacja i wiele innych rzeczy z dziedziny wiedzy przyrodniczej i technicznej. Nic podobnego się nie stało. Kontynent, będący ojczyzną wielkich myślicieli, reformatorów i prawodawców, zademonstrował mniej rozkwitłym społecznościom kanibalizm, praktykę obozów śmierci, koncentracyjnych, pracy niewolniczej. Zjawisko straszne, lecz w samej swej istocie nienowe, co w tych właśnie rozważaniach wprost wypada stwierdzić. Nie można obarczać Antoniego Barnaw wyłączną odpowiedzialnością za pochopne wyrokowanie o krwi nieczystej, Wśród winowajców zajmuje on jednak miejsce bardzo poczesne. Był wszak człowiekiem wykształconym, adwokatem. Sam siebie uważał za szermierza programu wysnutego z dzieł myślicieli próby niezwykle wysokiej. Jego mistrzowie, racjonaliści zreformowali świadomość ludzką. Ogromnie posunęli naprzód wiedzę o tym, czego każdy człowiek ma prawo domagać się z tego tylko tytułu, że żyje na świecie. Z tych wyżyn dziwna, lecz przerażająco krótka droga wiodła pod pokład Brygusława, zakotwiczonego u wybrzeży Loary w Nantes Stwierdziwszy, że tego rodzaju zjawiska są możliwe, że mają tradycję, dokonajmy jeszcze jednego zabiegu umysłowego. Z całą starannością oddzielmy osiągnięcia owych myślicieli od uczynków Samozwańczych spadkobierców, ludzi, którzy sami siebie uznali za odkrywców jedynej, wszystkich bezwzględnie obowiązującej metody urzeczywistniania postępu. Nauczyciele umieli godzić teoretyczne światobórstwo z wymaganiami praktyki życia, co mogło niekiedy sprawiać wrażenie bardzo niesympatyczne, lecz dowodziło umiejętności bezcennej, mianowicie poczucia relatywizmu uczniowie utożsamiali siebie i swoją władzę z ideą z ludem, ojczyzną ludzkością dawno już temu zauważono że w rewolucjach rolę szczególnego rodzaju odgrywają trzeciorzędni adwokaci oraz literaci tej samej rangi nikomu jeszcze nieznany marat próbował sił na polu literatury lecz okazał się powieściopisarzem poronionym. Ten gatunek polityki, które nasze stulecie zwie totalizmem, oferuje okazję rekompensaty, odegrania się za zawody. Wolter pozostał wielkim wolterem mieszkając na szwajcarskiej prowincji. Był z takich, co głową podbijają świat. Niektórym ambicjom na gwałt potrzeba szczudeł politycznych i biada temu, kto zechce je potrącić. Po obaleniu monarchii Danton zainstalował się w rezydencjach przy placu Vendôme. Tego samego dnia przyboczny ministra Camille de Moulin napisał do ojca Sprawa wolności triumfuje. Oto jestem w pałacach Mopo i Lamoignon. Lud porywa się do walki dopiero wtedy, gdy tyrania doprowadzi go do rozpaczy. Ileż cierpień zniesie, zanim się zemści. Jego zemsta jest w zasadzie zawsze słuszna, chociażby nawet nie była zawsze świadoma skutków. Słowa te Jean-Paul Marat napisał, wydrukował i ogłosił w październiku 1789 roku. Wkrótce po przymusowym sprowadzeniu z Wersalu do Paryża rodziny królewskiej i zgromadzenia konstytucyjnego. Paweł Jasienica. Rozważania o wojnie domowej. Taśma pierwsza. Koniec ścieżki drugiej.